Cześć, jestem Krzysztof i na czego wy To jest podcast wakacyjny, podcast o wszystkim i o niczym. nadawany w wakacje. Jedyny podcast, który jest stworzony, żeby był mówiony w wakacje. Bo inne podcasty działają sobie tak w roku szkolnym, tam w roku pracy, czy jak to się nazywa. Ach, cholera. Tylko spadła. A tak, właściwie to te podcasty w wakacje tak, są takie, takie nieregularne, a mój podcast jest właśnie stworzony, żeby mówić w wakacje. Dobrze, dzisiaj będę tak krótko mówił dość, yy, tak krótko, że tylko wam wytłumaczę jak yy, zrobić RSS-a, yy, żeby, bo dawno mi nie było, a dzisiaj nie mam za bardzo czasu nagrać coś, więc no opowiem wam jedną rzecz. Nawet nie wiem, czy... Dobrze. Nawet już od razu puszczę masz w fali, bo to 6 minut mi nie zajmie jakoś tyle. Dobra. No sobie jeszcze tak krótko dzisiaj, ale... No nie mam czasu, bo jeszcze się pakuję i do dziadków na ten tydzień jadę. Znaczy na ten weekend, weekend, weekend. Bo mam imieniny, chociaż ja nie obchodzę, ale zawsze obchodziłem, no to... No to niech będzie. Wszyscy moi koledzy, jak tutaj obchodzisz urodziny i imieniny? Żal mi cię, żal mi cię. A po prostu ich y, żal dupe ściskał, że dostają tylko jeden prezent. No. Dobra. To tak, co to jest ten RSS, wam no, wytłumaczę zaraz. Dobra, RSS to jest taka, na, to jest taka technika, e, dzięki której no, dostajesz informacje o tym, że są nowe... No, no, dzięki podcastu. No bo po, bo po co właściwie, yy, no jak to się nazywa, wchodzić na stronę i ciągle sprawdzać, jak możesz być automatycznie o tym informowany? Polega to właściwie na tym, że jak masz, powiedzmy, ostatni post yy, na podcaście, natomiast no, możesz że subskrypować RSS, Nawet jeśli nie, nie chcesz, to podcast wakacyjny jest napis, a pod tym jest taki. Yy, Taka ramka, tam jest Home, About, Links i RSS Feed jest. No To ten na feed klikasz. No i dzisiaj wyświetla z tego na RSS-a podcastu wakacyjnego. No i tam masz ramkę sub, e, Subscribe Now. No i tam masz różne ścieżki. Na przykład możesz dodać do Google, to Ci się doda do iGoogle, do Yahoo, do, do PageFlakes. Do, nie do ibis, ale ja tego nie polecam, bo jest o wiele lepsza ścieżka. Możesz sobie zasubskrybować przez e-mail, Czy tam jest taka koperta. Jest get podcast wakacyjny delivered by e-mail. Nie klikasz na to, to Ci się wyjawi, wyskoczy, poczytaj, musi się załadować. No Podajesz swój e-mail, tam Ci się no, wyskoczy takie pod, to musisz przepisać i już będziesz miał. I jak będzie nowe odcinek, to Ci będzie przechodziło na stronę, że jest nowy odcinek. Właściwie to jest wszystko, o czym chciałem dzisiaj gadać. Oczywiście no, rzeczywiście, sorry, że tak krótko, ale wiecie, no, muszę, muszę się spakować, a ja do 16.00, a jest 11.51, no, jeszcze muszę sobie plecak zrobić, spakować się wszystko. Ale, nie mam o czym mówić, tak? Więc, yy, Zaczynam nową serię, yy, czegoś takiego jak wiki, wikipedyjnym szlakiem. Yy, to jest tak, to seria polega na tym, że ja znajduję różne idiotyczne rzeczy na wikipedii i wam o tym mówię. Dzisiaj w wikipedyjnym szlakiem mamy słowo dupa. Jeśli wpiszemy dupa na wikipedii wyskoczy nam co? Luke dupan, lup. Tak? lup dupan, lup. Ten pan sobie dał pseudo dupa. Urodzone jest 13 lutego 1945 roku w, w... czym to jest? W Belgii. Z maty 8 listopada 2000 roku w Otignis, belgijski rysownik, który jest twórca w postaci Kubitusa. lub e, Duban Luke, pan Luke tu, um, nie, był na Akademii Sztuk Pięknych w Dukselic. Ale. aż ciekawe czy ten lub Duban lub był w Polsce. No, no, jak się pan nawa? na ten sławny rysownik, jak on się nazywa. Bo ładnie rysuję, muszę sobie w Google wpisać. To jest dupa. No może takie mało śmieszne, może takie bardziej głupie, ale jeszcze sobie, widziałem, jeszcze z nazwisko dupa, czy cał yy, do dupa na ale ja Jestem taki ospały, bo dopiero co wstałem, znaczy nie, dopiero co wstałem, wstałem hmm. godzinę temu, ale Simpsonów cały czas oglądałem, no i no i tak efekt spania podostał. Po drugie ja bardzo lubię oglądać Simpsonów. Simpsonowie są the best. W tym razie no są zajebiści, szczególnie Homer. O, to jest o szczególnie humor. A on coś w ogóle. Dobra, muszę się zpakować teraz, nie wiem co, się legnę jeszcze w samych gadkach, nie przewajajcie, się. fajnie. Hmm. Gadam co do mikrofonu. To, że był ten mikrofon, fajnie zbudowany. On wygląda taki złożony, a prześwituje z niego. takie małe, to jest takim małym mikrofonkiem. To jest takie, nie wiem, 3 mm coś. I to jest sam mikrofon bez obudowy. I to jest takie debilne, bo ten mikrofon tak na zdjęciach wygląda tak, tak zbudowany, a to naprawdę jest takie główienko w dużej obudowie, żeby je wyglądało. O, fajnie. Że jestem u siebie. Aha, nie powiedziałem. mam no, chyba, że jestem w Siemianowicach. Jestem w Siemianowicach już u siebie w domu. Ale radę dzisiaj w piątek. To pieprzenie. Jak się nie ma jeszcze powiedzieć to jest najgorsze, bo tylko zniechęcasz słuchacza. W Waszych czy jest na GG? Zaś się ładuje dół. 12 osób jest Adi. Ania, smoky, chodź, ty jak tam można człowieka oblać. Blick jest, Bonton jest, Drval jest, gadu Air jest, Gruszka jest, jest, Taka, taka, taka jedna co mi komentuje. Y, jest. Y, infobot Martina, Max jest. Y, infobot Test audio. Tak, nie ma co gadać. Ja się z Wami już żegnam. Przyszłę. Cześć.